Dobra, więc ja odniosę się do swojego pomysłu i tak dalej. W moim pomyśle nadal zakładamy używanie kości, tylko że tej kości, która widnieje teraz, czyli kaszustki. I do tej kaszustki można dokupywać dodatkowe oczka, które zwą się poziomami w temacie PD, które widnieje obecnie. To by się po prostu przeniosło z tematu PD do tematu nowego fasolek. Fasolki byłyby walutą połączonych PD, i fasole, które obowiązują obecnie, żeby była jasność. To jest po prostu ta nazwa, ale pod tą nazwą się trochę coś innego kryje. Żeby była jedna waluta i tym podobne itd., itd. Dobra. I co? Osobno są te poziomy zaklęć i osobno są te księgi. I księgi macie poziom łatwy, poziom średni, poziom trudny. Do każdego poziomu są przepisane odpowiednie zaklęcia i ta przy każdym zaklęciu jest cyfra rzymska. I dzięki temu wiecie, że poziom łatwy to wszystkie te zaklęcia od 5 do 7, i poziom średni od 8 do 10 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poziomy zaklęć pływają po prostu na wasz rzut szóstką, wbogacając o dodatkową ilość oczek. Jak jest trudne zaklęcie, nie dla kurde, zwykłych czarodziejów, no to musicie dokupić te poziomy, no bo bez tego. Nawet nie ma co rzucać, bo na przykład jest zaklęcie, które Ci wyjdzie od 9, tak? czyli musisz wyrzucić powiedzmy K6 6 i do tego wykupić 3 poziomy. Na przykład możesz też wyrzucić 5, ale wtedy tych poziomów brakuje Ci 4, żeby wyskać 9. Możesz wyrzucić 4, ale wtedy brakuje Ci 5. Możesz wyrzucić 3, ale brakuje Ci wtedy 6. Chodzi to o to, że jeśli jesteś w czymś dobre, to po prostu wykupujesz to, te poziomy za, y, zaklęć, z których jesteś dobre. I to wszystko będziesz mógł wykupywać ty, y, za fasolki, a nie jak teraz, za PD, które w, po zmianach nie będzie po prostu istniało. Ja co do rozwiązania, jeśli to nadal niejasne, to po prostu pytajcie, co to konkretnie jest niejasne, bo ja po prostu też nie wiem, jak wam wytłumaczyć. No. Nawet no, dam jeszcze taką ewentualnie scenkę. Ok, jest czarodziej X i jest czarodziej Y, i czarodziej X mówi: A zabijecie! Czarodziej Y: O nie! I ja dzisiaj zabiję wcześniej, no to czarodziej Y rzuca pierwszy, nie wiem, flipendo i rzuca kością K6 i wychodzi mu 3, o nie, A flipendo, od którego jest powiedzmy, że od 5 wychodzi dobrze, o nie, to, ale widzi, że ma wykupione z tej kategorii i dwa poziomy, no to dodaje te 3 plus 2, wychodzi mu 5, czyli zaklęcie flipendo się udaje, tak? A czarodziej X rzuca też zaklęcie, no i chodzi pro tego. No ale chodzi lipa, bo mu każustka pokazała jeden. On też sobie żadnych poziomów nie wykupił, czyli dupa, zaklęcie nie wyszło, czyli flipendo trafia i on sobie lata. I czarodziej Y się śmieje leżącemu X-owi w twarz. Koniec. Tak od mniej wygląda ta scenka z udziałem tych, tego systemu, tak abstrahując od ksiąg, które po prostu będą służyły do znajomości, zaklęć, czyli nie kupujemy pojedynczo, kupujemy grupowo i na tym się skupiamy. O to chodzi w tych księgach. No i jeszcze dają wam wzniżki, to tak jakbyście, tak jak, cię, jak dostajecie kupony rabatowe w sklepie, Bo tak to działa podobnie. Co jeszcze? No i tych zmian, które, jak to będzie wpływać na was, na graczy, którzy już grają, no po prostu dodajemy fasolki, do PD. Wszystkie wasze zakupy zostają cofane, tak? Jesteście na czysto, czyli po prostu jak coś tam odejmujecie, to po prostu nie, wykreślacie to, tak? I, i na przykład mieliście razem 1000 fasolek by, i y, dodajecie do tego, powiedzmy, tam 600 PD, tak? Jakieś mieliście. No, jak mieliście 600 powiedzmy, PD, to jest mnożone razy 2, to macie 1200, no to macie razem 2200 nowych fasolek. Ale żeby nie było takich kosmicznie dużych liczb nigdzie, no to podziela, będzie dzielona ta suma przez 10, czyli będzie 220 fasolek. I przez te 10 będą dzielone wszystkie ceny w sklepie mistrza gry, czyli zamiast czegoś, co by kosztowało 100 fasolik, to będzie kosztować po podzieleniu 10 fasolek, tak? I wy wedle tych 220, no odejmujcie sobie to 10 na przykład, bo chcecie sobie kupić to za 10 fasolek, i tak dalej, i tak dalej. Żeby po prostu nie było kosmicznych cyfr. I w sumie tak chyba y, widzimy to obie z wakalem. Jeśli chodzi o walutę, bo nadal jest problem z wybraniem tego systemu. Mi się tutaj po prostu mój system nie zakłada procentów. Jeśli nie licząc kuponów rabatowych na, na kupowanie poziomu zakręć, to tylko tyle ale tak to procentów nie zakładam no i ja mam K6, Wagle ma ma kasatki, w swoim pomyśle to też jest różnica no i chyba tyle